pozwólcie, że jeszcze wrócę na chwilę do tego fragmentu i przed Wieczerzą Pańską tutaj zwrócę Waszą uwagę na jeszcze jedną myśl. W tej modlitwie uczniów w jej, w jej, w jej centrum jest to zrozumienie tego, że wszystko co się dzieje jest pod całkowitą kontrolą Bożą. Że te wydarzenia, które miały miejsce związane z śmiercią Pana Jezusa Chrystusa były wynikiem realizacji Bożego zamysłu i Bożego planu. I chociaż ci ludzie mieli w tym swój udział, podejmowali decyzje dawało im się niwecząc Boży Plan niszcząc Bożego Pomazańca to Bóg posługiwał się tym wszystkim co oni robili aby zrealizować swój Plan Zbawienia to jest coś co po prostu nie mieści się w naszych głowach że ludzie mając jakiś rodzaj jakąś miarę wolności w swoich decyzjach i w swoich działaniach robią coś co ma służyć ich celom realizacji ich planów a Bóg nad tym wszystkim tak czuwa i tak kontroluje że nie odbierając im zupełnie ich woli wszystkich ich decyzjach, we wszystkich ich planach tak to wszystko tak tym wszystkim steruje, że jego myśl, jego plan i jego wola się realizuje to jest, to jest niesamowite człowiek może doświadczyć błogosławieństwa będąc aktywnie i sercem zaangażowany w realizację Bożego planu albo może doświadczyć przekleństwa i kary próbując Bogu się przeciwstawić i próbując pokrzyżować Jego plany jednocześnie też będąc częścią Bożego planu. Popatrzcie, co tutaj jest napisane. Zgromadzili się bowiem istotnie w tym mieście przeciwko świętemu Synowi Twemu, Jezusowi. Jeszcze raz czytam z dziejów apostolskich, czwarty rozdział i dwudziesty siódmy wiersz. Zgromadzili się, kto? Herod, Poncjusz Piłat, z poganami i plemionami izraelickimi. Po co oni się zgromadzili? Czy zgromadzili się tam i czy to, co oni robili, robili szukając Bożej woli i chcąc zrealizować jego zamysł? Czy taki mieli, taki mieli nastawienie, taki mieli serca? A tutaj uczniowie mówią, w tej modlitwie zgromadzili się właśnie oni po co, wiesz, 28, aby uczynić wszystko, co Twoja ręka i Twój wyrok przedtem ustaliły, żeby się stało. Oni wcale nie myśleli, że tak robią. Oni wcale tak nie zamierzali realizować to, co Boża ręka i Jego wyrok ustaliła. Przecież właśnie oni zacytowali Dawida, który prorokował o tych rzeczach, które miały przyjść na Mesjasza. Szczególnie w psalmach zapowiadał te Jego cierpienia, zapowiadał tą Jego hańbę, zapowiadał Jego śmierć. I oni się zgromadzili i zrealizowali ten Boży zamysł. Czy zostaną za to wynagrodzeni? o nie dlatego, że oni nie realizowali Bożego zamysłu chcąc go realizować i chcąc się Bogu podobać a oni myśleli, że oni swoje tutaj jakieś rzeczy zrobią, że ci faryzeusze chcą zachować swoje pozycje nie chcąc tutaj, żeby teraz ten Mesjasz zastąpił ich i usunął te ich tradycje do których tak byli przywiązani, które tak kochali i nie chcieli, żeby zagroził ich pozycji, ich wpływom i dlatego go tak nienawidzili, dlatego tak go oskarżali a Piłat? Czy on szukał woli Bożej? On no, ze strachu, o własną skórę. Umył ręce, uważając, że tutaj oczyści się z winy w ten sposób. Ja nie jestem winny krwi tego niewinnego. I kazał go ubiczować, a potem na krzyż. Ten też nie szukał woli Bożej, ale szukał uratowania własnej skóry. A Herod drwił z Jezusa. Kazał go ubrać w taką szatę i sobie z niego drwiny robić. A jednak to wszystko było częścią Bożego planu. Tak miało się stać z Chrystusem. To wszystko miało na niego przyjść, aby nasze zbawienie mogło się dokonać. I Bóg nie był zaskoczony tym, że go odrzucili. Bóg nie był zaskoczony, że go tak potraktowali. Ale to już dawno zapowiedział i wiedział, że tak się stanie. I to, co oni robili, chcąc zniwyczyć Boże dzieło. Może nie w takim sensie, że tak myśleli on to jest Boże dzieło i my je zniweczymy, ale w istocie swoich serc, nie szukając Boga, nie licząc się z Nim. I tak zrealizowali Jego dzieło. Jeśli to Boży Duch pomoże nam zrozumieć, jeśli to dotrze do naszych serc, naprawdę nie mamy się czegokolwiek bać w tym świecie. Naprawdę nie musimy niczego, niczego się lękać. Żadne okoliczności, żadne przeciwności, żadni ludzie nie powinni być dla nas postrachem. Tak jak w jednym psalmie czytamy oto Bóg ze mną. Nie będę się lękał. Nie będę się bał jak apostoł Paweł pyta jeśli Bóg z nami to już przeciwko nami jeśli w tamtej sytuacji Bóg, Bóg tak wszystkim pokierował i Bóg użył tego odrzucenia i tej hańby i tego cierpienia i tej krzyżowej śmierci aby nas uratować aby nas zbawić to jeśli my tak jak Chrystus będziemy szukać Jego woli i będziemy na tym dobrym kursie posłuszeństwa Bogu to również Ją, te wszystkie okoliczności tych wszystkich ludzi, te wszystkie decyzje On jest na tyle mądry i ma na tyle mocy aby to wszystko tak ustawić żeby rezultat ostatecznie był dobry. I dlatego nie musimy się niczego bać. Dlatego nie musimy się niczego lękać. Ale no możemy Mu ufać i tylko to, co jest dla nas, to właśnie szukać tego. Co Pani chce, żebym czynił? Słuchać uważnie Jego słowa, Jego głosu, Jego poleceń, aby to pełnić. A resztą On się dobrze zajmie i się w nas to wielkie zbawienie o którym tutaj jest mowa tak może pośrednio nie bezpośrednio dokonało się właśnie w tych wszystkich negatywnych okolicznościach I wiecie, że do dzisiaj ludzie tego świata którzy mają tą zasłonę na oczach którzy patrzą na historię Pana Jezusa z takiego ludzkiego punktu widzenia, cielesnego punktu widzenia, nie oświeconego przez Bożego Ducha. Postrzegają Pana Jezusa jako kogoś, kto przegrał. Kogoś, kto po prostu stał się ofiarą I tej, tej nienawiści faryzeuszów i tej właśnie takiej postawy Piłata i, i tych wszystkich jakichś tam społecznych i religijnych zawiłości. I czasami, jak wziąć jakieś książki, kiedyś mi w rękach wpadła taka książka: Najwięksi ludzie świata, największe postacie, które wpłynęły na historię, coś, coś ten des. Zaraz tam w księgarni, szukam, szukam Jezusa. Jest. Dobra. Na czym się kończy? Taki właśnie obraz i zginął na rzymskim krzyżu w wyniku tych knowań faryzeuszów i, i tragicznego opuszczenia go przez uczniów i nikt się za nim nie wstali. Tak taki, taki klapa. A potem jacyś ludzie coś z tego tam wy, wymyślili, wy, rozgrzali to i teraz taki, taka cała masa ludzi się tam trzyma tego. Ale dla nas, którzy. Doświadczamy tej łaski wejrzenia w prawdę Bożą i w słowo Boże. Dla Na nas te wszystkie wydarzenia, jakkolwiek tragiczne w swej istocie, jakkolwiek widzimy w nich tą całą ludzką okropność, tą to, to pychę faryzeuszy, to, ten, ten, to, tą taką postawę tchórzliwego piłata tą postawę prześmiewczego Heroda i te wszystkie inne okoliczności Judasza, przyjaciela, który zdradza swojego mistrza. Widzimy całą tą, tą ludzką sferę. Widzimy to cierpienie Jezusa we krwi, Jego mękę, Jego straszną agonię na krzyżu. Ale widzimy więcej. Widzimy właśnie tą ten Boży plan, ten Boży zamysł, ten Boży wyrok, który się wypełniał, aby moje i Twoje grzechy zdjąć z nas i włożyć na barki Bożego Syna. Aby w tej całej okropności tych wydarzeń moje i Twoje zbawienie mogło się dokonać. Aby mój i Twój grzech mógł zostać zmazany. I abyśmy my przez wiarę w naszego Pana Jezusa Chrystusa mogli stać się uczestnikami życia. I do życia wiecznego. I ja zawsze mam takie mieszane uczucia przy wieczerzy pańskim. Zawsze tutaj jest ten taki słodko-kwaśny smak. Że jest, jest ta świadomość tego strasznego bólu, który nasz Pan musiał przechodzić. Jego cierpienia jest też ta słodycz wdzięczności, że moje grzechy tam zostały zmazane. I myślę, że w Pana Jezusa w sercu też był taki smak. Był ten gorycz i była to ból. I widzimy to w ogrodzie Getsemane. Ale też, jak do swoich uczniów powiedział wcześniej, bardzo pragnął stworzyć spożyć tą ostatnią wieczerzę. Kiedy bierze ten chleb i daje im to mówi, to jest, wcześniej mówi, że z wielką radyczą Chcę to z zami spożywać. To było, on już przygotowywał ich na to, co miało przyjść, łamiąc ten chleb i dając im to I Ja wiedział, co, co, co go czeka. I pijąc z nimi ten kielich, dając im ten kielich, mówi, to jest krew moja, która za was się przeleje ale w tym było to, było to oczekiwanie tego zbawienia, to, to jest nowe przymierze w mojej krwi. To jest nowe przymierze, które którym będziecie mogli zbliżyć się do Boga, przez które będziecie mogli doświadczyć przebaczenia grzechu, przez które otrzymacie życie. I tutaj w tym oczekiwaniu na to, co się miało dokonać, Pan Jezus był gotów położyć swoje życie w tym całym cierpieniu. I Pan Jezus mówi, jak śpiewaliśmy przez chwilę, nie zapomnijcie o moim krzyżu. Zapomnijcie. Na moją pamiątkę. Mówię, bierzcie ten chleb, jedzcie z tego chleba, bierzcie ten, ten kielich i pijcie z tego kielicha. Na moją pamiątkę. Nie zapomnijcie. Niechaj to będzie żywe w waszych sercach. I wiedzcie też, że taki jest smak naszego życia. Chrześcijańskiego. Takie jest, taki jest nasze życie. To nie jest tak, że jest tylko fajnie i wesoło, i pokój, i radość. Ale jest też i ten, jest ten, ten kwaśny smak. Są doświadczenia, są cierpienia, są upadki, są ludzie wokół, którzy giną, są tragedie, które nas i innych dotykają. Takie jest, tak jest życie na tej ziemi. Jezus mówi w tym wszystkim trzymajcie się mnie, trwajcie w moim krzyżu, pamiętajcie o mnie, jak ja to wszystko zniosłem. Ja doświadczyłem tej goryczy, ja doświadczyłem tego bólu, ale też i tej radości, oczekiwania, rezultatu. Owocu mojego cierpienia. Pochylmy nasze głowy. Podziwia. Drogi Panie, jakże wdzięczni jesteśmy i jakże chcielibyśmy to w pięknych jakichś słowach i pieśniach wyrazić. że w swej wielkiej miłości do nas grzeszników w naszej nieprawości w naszym buncie w naszym skażeniu uniżyłeś się wybarłeś się z samego siebie wziąłeś na siebie postać sługi i wiernie służyłeś Ojcu pełniłeś Jego wolę nie szukając swego ale woli Tego, który Ciebie posłał. I w tym poddaniu i posłuszeństwie poszedłeś na krzyż w całym tym, w całej tej otoczce ludzkiej nieprawości, grzechu, i tego całego zła, które tam miało miejsce. Jak owca, którą strzygą nie otwarłeś swoich ust, ale poddałeś się i przyjąłeś na siebie to całe cierpienie aby też w tym cierpieniu na Ciebie został złożony nasz grzech nasza nieprawość, nasze zło i to wszystko poniosłeś na krzyż i tam Panie doskonale zmyłeś nasze winy tam doskonale rozprawiłeś się z tym problemem naszego grzechu i naszej winy i kary i naszej śmierci naszego potępienia tam, Panie, zbawiłeś nas, cierpiąc nasze miejsce, przelewając swoją krew, aby nam umożliwić wejście w to nowe przymierze. Dziękujemy Ci, Panie, z głębi naszych serc, dziękujemy. I daj nam dzisiaj na nowo, w świeży sposób brać z tego chleba i pić z tego kielicha, Niechaj Twój Duch pomoże nam czynić to świadomie, godnie, rozróżniając Twoje ciało i Twoją krew. Nie w zabobonny sposób, ale w tej duchowej rzeczywistości Twojej obecności pośród nas i tego, co też ten chleb i to wino reprezentuje. Twoją pamiątkę, drogi Panie, łamiemy ten chleb, pamiętając o Twoim ciele wydanym za nas, o Twoich sińcach, o Twoich ranach, o koronie cierniowej, i tej na Twoją głowę, o Twoich dłoniach przebitych. prosimy ten kielich, który przypomina nam o Twojej krwi, która tam się przelała. O czytamy, że byłeś tak spity i umęczony, że Twój wygląd nie był podobny do ludzkiego. Sproczony krwią. Ale to dzięki Twojej krwi dla nas dzisiaj jest przebaczenie grzechów gdyż bez przelania krwi nie ma przebaczenia grzechów I tak jak czytamy w liście do hebrajczyków ta krew dzisiaj jest tym najświętszym przybytku w niebie w najświętszym miejscu, gdzie nieustannie wstawiasz się za nami, orędujesz za nami i kiedy my przychodzimy z poczuciem winy, ze złamanymi sercami ze wstydem, z naszą grzesznością do Ciebie, z naszymi upadkami do Ciebie. Dzisiaj Twoja krew ma moc oczyścić i uświęcić i zmazać wszelki grzech, usunąć, z nas, usunąć go z, nie, z nas i dać nam ten, ten, ten swobodny przystęp do Ojca. Błogosław, prosimy ten chleb Błogosław ten kielichina. przyjmany teraz do naszych serc daj nam z, z Tobą bliską społeczność i siłę Pani, aby w tej społeczności trwać Chłaskam, Panie, by za Tobą wiernie podążać i być też przed tym światem, Twoim światłem, Twoim głosem. Dotykaj naszych serc, drogi Panie. Pociągaj ku po sobie tych jeszcze, którzy Ciebie nie znają, którzy nie nawrócili się całym sercem do Ciebie, którzy wciąż stoją z boku i serca potrzebują Twojego ogrodzenia, potrzebują Twojego zbawienia. Daj Panie tę łaskę, by do Ciebie zawołać. Bądź miłości w mnie grzesznego, Rady nie z mojego grzechu. Daj mi życie nowe. Daj mi nowe serce, które będzie Cię kochać i gnąć do Ciebie i do Twojego Słowa. Proszę, Panie. Proszę o Twoje dzieło zbawienia. dla tych serc, które jeszcze na tym miejscu Ciebie nie znają. своим святым именем.